Przetłumacz zdania z języka niemieckiego na język polski. Po sygnale usłyszysz poprawną odpowiedź. Wie jest tam aparat? Kto mówi? Kto jest przy telefonie? Warten Sie bitte. Proszę poczekać. Es tut mir light. Przykro mi. Die leitung ist belegt. Linia jest zajęta. Wie kann ich Ihnen helfen? W czym mogę pomóc? Ich verbinde sie jetzt. Łączę. Danke für den Anruf. Dziękuję za telefon. Przetłumacz zdania z języka polskiego na język niemiecki. Po sygnale usłyszysz poprawną odpowiedź. Czy mogę rozmawiać z panią Zoll? Kann ich mit Frau Zoll sprechen? Przykro mi, nie ma jej. Es tut mir leid, sie ist nicht da. Niemals dazu. Keine Ursache. Połącze Ich verbinde sie wieder.